To nie przypadek, że ten dzień zdaje się znany. To nie przypadek. Że ten zdaje się To nie przypadek, że ten dźwięk wydaje ci się znanym To nie przypadek, że rapten jest tak dobrze zagrany To nie przypadek że ten dźwięk wydaje być Ci się znanym To nie przypadek, że rabten jest tak dobrze zagrany Nie przypadek bez wspólnicy nowy Wadek i Baleś Których ty, ty, ty już tak dobrze poznałeś To nie przypadek, że każda z jak liter po nas zostanie Nie przypadek, bo RTA dajesz radę Nie przypadek Jak nie przypadek, że za AK 47 Gdzieś tam w imieniu dziate ci swany biladen Ej, ej RMK Rozumiesz mnie brat Na jakim nie pamiętasz Andrzej, kurwa mać za tych krat Czy Którzy chcą nas chucić, to tylko zły sezon Na pochujowych sezonach zawsze topnieje farmazom Więc zakręcę tego blanta teraz tylko dla ciebie obydwoje świecie dwóch lat więcej piekłem, a nie Więc zakręcę tego blanta teraz tylko dla ciebie Obydwojej świecie dwóch piekłem, a nie świecie a nie Między sądem ona na legalu, koznakątami Cisnę ulicami, lecz się nie Temat siana na bani Temat siana na bani